MOLIUM Z Życia mole Książkowego Rozdział 21 Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale MOLIUM audycji dedykowanej wrażeniom z lektury refleksjom wokół różnorakich książek wrażeniom z postaci autorów przemyśleniem wokół ich twórczości Jest to audycja, którą powołałem do życia w sporej mierze aby pełniła rolę takiego utrwalacza, niczym bursztyn, w którym zatapiam własne myśli, refleksje, spostrzeżenia, aby były, aby spały się niezależne od czasu, a być może i od przestrzeni. Kiedy poprzez publikację ich w internecie mogę dotrzeć również do innych osób, które ubiegają rozmawiać o książkach czy słuchać dyskutować, z dygresji na dygresję, godzinami, godzinami, można by tak rozmawiać. Jeżeli książki są dla Ciebie pasją, możesz się w tym odnajdywać. Ja się w tym odnajduję bardzo i w którymś momencie odczułem taką potrzebę, żeby to uczynić hmm, wiecznym, <śmiech> wiecznym, utrwalonym po prostu. To ja bym pisał pamiętnik, tyle że robię to głosowo i publikuję jeszcze dodatkowo. Hmm. Do tej pory opublikowałem 20 rozdziałów i z okazji tej okrągłej liczby postanowiłem częściowo otwierzyć koncept Molium, obdarowując audycję nową zupełnie formą strony internetowej, którą możesz oglądać już od pewnego czasu. Adres tej strony brzmi www.moliumpodcast.blogspot.com Molium z M jak Mariola na początku i na końcu podcast pisane przez C moliumpodcast.blogspot.com Na łamach tej strony znajdziesz wszystkie dotychczas wydane rozdziały, ich y, detaliczne opisy, różne inne rzeczy, hmm. w tym nowe logo, nowe logo e, dla Molium, hmm. gdyż w poprzednich 20 rozdziałach było jeszcze inne, poprzednie, a już w dzisiejszym jest całkowicie nowe, odświeżone, hmm i nowocześnie wyglądające. Ale nie wchodząc w tą dygresję, jeszcze jedną z takich ciekawostek organizacyjnych, o których chciałbym wspomnieć, zanim przejdę do głównego tematu przewodniego dzisiejszego odcinka, jest to, iż postanowiłem właśnie również z okazji niejako tej okrągłej liczby, a tak naprawdę to był pretekst, każdy kolejny rozdział okraszać takim bonusowym smaczkiem w formie recytacji wiersza mojego wiersza, mojego własnego drobku dawnego, gdyż dawno temu pisałem wiersze. Było to dla mnie normą, o ile nie codziennością. Um, hmm. I chociaż od dawna tego nie robię, to być może właśnie dlatego stęskniłem się za tym. Stęskniłem się za tymi wierszami, które już napisałem. I moim stało się dla mnie dobrym pretekstem, czy dobrą okazją, sposobnością na to, żeby te wiersze odświeżyć. Jeszcze zanim wyda je w jakimś tomiku, w PDF-ie, z czym też się noszę, to mogę już teraz je recytować z odcinka na odcinek. Będę to robił, postanowiłem to robić na samym końcu odcinka. W związku z tym, iż jeżeli nie gustujesz poezji, to żebyś nie potrzebował, czy nie potrzebowała przewijać, zastanawiać się, jak daleko przewinąć, żeby dotrzeć do właściwego tematu audycji. Tylko te wiersze będę umieszczał na samym, samym końcu. O! Także już dzisiaj przeczytam pierwszy z nich. Hm. Pierwszy z moich dawnych wierszy. Natomiast teraz chciałbym już przejść do meritum, do sedna przewodniego tematu dzisiejszego rozdziału. Jest to temat spontaniczny. On się wyłonił bardzo spontanicznie. Taka czarna niespodzianka. Um, podyktowany okolicznościami najnowszych dni. Otóż co się stało? Rzecz dotyczy stricte tematu tak zwanej polskiej sceny lektorskiej. Lektorów audiobooków w Polsce, a konkretnie tych niekomercyjnych. Otóż okazuje się, że to było jednym z, resztą z bardzo miłych zaskoczeń, bardzo miłych, niespodzianek w moim życiu, kiedy odkryłem, że obok komercyjnych lektorów którzy nagrywają, bo się im to płaci. Znajdują się w Polsce również osoby, w Polsce i poza Polską, które mówią po polsku, które decydują się nagrywać książki z własnej, nieprzymuszonej woli, własnym sumptem, tak jak potrafią, bezinteresownie. Bezinteresownie. Po prostu to robią. Jeżeli chodzi o niektóre z tych osób, to byłem tym bardziej zaskoczony ogromnie, kiedy zobaczyłem, jak wiele te osoby już dokonały. Gdyż nie od razu do tego dotarłem, oczywiście, ta informacja dotarła do mnie dopiero z biegiem czasu i mnie po prostu to z braku lepszego słowa powiem, zmiażdżyło, to było oszałamiające. Zdać sobie sprawę, z jaką skalą mam do czynienia. Są osoby z tych prywatnych osób, które podjęły taką inicjatywę z własnej woli, takie jak Mako New, czy Wojtek Meiselbaum, czy Kurt, czy, czy Mark Fernstein. Są osoby, które nagrały sporo. Sporo, sporo, sporo. I tak sporo, że no na przykład w przypadku Mako, żeby nadać temu jakąś bardziej konkretną formę, już dłuższy czas temu licznik tych nagrań wskazywał ponad 1500 godzin. Robi wrażenie? Hmm. a jakby to teraz zebrać razem z nagraniami Wojtka i pozostałych? Wiesz, sport tego, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, że ktoś chce z własnej woli wkładać to tyle pracy, nie dostaje za to żadnych pieniędzy, robi to hobbystycznie, bezinteresownie, nie ma w tym żadnych haczyków. Ile dobra tym samym taka osoba sprawia innym ludziom, wprowadza w tą przestrzeń. Ile wartości? Ile osób może z tego czerpać? Dla ilu osób jest to spełnione marzenie wręcz? Hmm. Marzenie, które na swój sposób można by rzec, że dziś zostaje im odbierane. Hmm. I co mam na myśli? Mam na myśli to, że wiesz, um, mówiąc o działalności tych osób prywatnych, które które bardzo dużo zrobiły i spotkała się ta ich działalność z dużym uznaniem społeczności, entuzjazmem i wsparciem, nagle te osoby przestały tak jakby um, przestały mieć możliwość wystarczająco komfortowego realizowania tej pasji czy kontynuowania, tak to ujmę. Dlatego, że gdzieś w którymś momencie tak zwany system, czy oficjalne jakieś tam prawa, ustawy, regulacje dotyczące prawa autorskiego w szczególności, upomniały się o to. Już nie wnikając w szczegóły, zastanawiałem się bardzo, jak streścić, jak do tego doszło, czy tak musiało być. Postanowiłem jednak nie wnikać w to. Nie wnikać w to ani jak do tego doszło, ani czy tak musiało się stać. Postanowiłem sprowadzić to tylko do takiego faktu suchego, że się stało że ten system um, upomniał się, jak gdyby w którymś momencie w którymś momencie rzucił wystarczająco mocny cień na działalność tych osób, tak mocny widocznie, że te osoby się zdecydowały zaprzestać po prostu, w którymś momencie nadszedł taki czas w życiu tych osób, że zdecydowały się zaprzestać tego co do tej pory robiły gdyż ten cień być może okazał się dla tych osób zbyt, zbyt intensywny. Kot mnie trochę molestuje, żebym mu dał atencję, ale nie tym razem, nie tym razem, kocie. <śmiech> poważniejsze sprawy, poważniejsze sprawy wiszą nad nami. Hmm. Słuchaczami audiobooków, zwolenników, hmm. gorących fanów. Więc mówiłem o tym cieniu, który system rzucił na działalność tych osób w jakiejkolwiek formie to zaowocowało tym, że, zarówno, że czołowe postacie z tej sceny, które zrobiły najwięcej dobra dla innych, po prostu się zdecydowały z tej sceny, z tej działalności wycofać. Hmm. Co stawia poważnie, po raz kolejny zresztą, nie pierwszy już, pod znakiem zapytania, czy tak zwany system sprzyja nam, czy, czy służy nam, czy szkodzi. Okazuje się, że jeżeli system żąda czegoś takiego, to wszyscy, nikt chyba nie ma wątpliwości, że to sprawia dużo dobra, sprawiło ogromnie dużo dobra różnicę ludziom. Jeżeli system to odbiera, czy jest na to usprawiedliwienie, czy jest na to coś, coś w ogóle godnego, żeby płacić taką cenę? Bo dla mnie wskazuje to bardziej na systemu ułomność. Niż na jego tykę? Hmm. Ale nie wnikając w to, dzisiaj tak gwoli ścisłości chciałbym opowiedzieć nieco więcej na temat tego zjawiska polskiej strony lektorskiej, szczególnie w kontekście stereotypów komercyjnej, skomercjalizowanej działalności lektorskiej w Polsce z ma się dobrze, są firmy, są konstrukty prawne, e, Polski Związek Niewidomych, inne jakieś prywatne, może nawet przedsięwzięcia, które starają się robić biznes na nagrywaniu i sprzedawaniu audiobooków. Idzie im dobrze, mniej bardziej. Hmm. Jestem cały biznes, rynek. A z drugiej strony e, jest czy była już, zależy jak to ująć, ta niekomercyjna działalność. Kiedy były osoby, które... Odwróciły się od ograniczonego systemu i zaczęły śmiały robić coś po swojemu, z własnej woli. Hmm. Szkoda, że te dwa konstrukty nie potrafią ze sobą iść w parze widocznie, gdyż w mojej ocenie wiele, wiele tracimy w rezultacie. Dlaczego tracimy? Dlaczego, dlaczego mówimy o, o stracie, czy moglibyśmy mówić o stracie poważnej? Dlatego, iż w mojej ocenie działalność tak zwanych amatorów, osób prywatnych, bez profesjonalnego studia nawet, wiesz, bez firmy stojącej za ich plecami, okazuje się, że działalność tych osób może im wychodzić całkiem zgrabnie. Hmm. Wcale nie tak, jakby się mogło czasem niektórym osobom wydawać, że to będzie amatorszczyzna, że to będzie słabe i w ogóle. Okazuje się coś zupełnie Zupełnie przeciwnego. Wiesz, ja do dziś przyjemnie wspominam, jak po raz pierwszy natrafiłem na lektora Mako. To było wtedy, to było moje dotknięcie się z jednym z tomów Diony, gdzie przeczytałem, że czyta, czyta tą książkę Amator. To jeszcze nie było podpisane jako Mako. Nie. To było po prostu podpisane, że czyta ją Amator. I wiesz, skojarzyło mi się to wówczas zupełnie niewspółmiernie do tego, czego doświadczyłem. Gdyż skojarzyło mi się to z takim, wiesz, no na przykład, że to czyta jakiś nastolatek, który dopiero co y, zaczął nagrywać, albo po prostu zdarzyło mu się przeczytać z kaprysu książkę. Tak mi się to skojarzyło. I oczywiście ja bardzo cenię nowe inicjatywy, y, że ktoś decyduje się przekuć myśl w czyn i zacząć nagrywać, choćby to była jego pierwsza w życiu nagrana książka. Ile takich nowych makoniu może powstać w ten sposób? Bardzo to cenię. Z drugiej strony jednakowoż, kiedy przeczytałem Amator, to mi się właśnie tak skojarzyło z kimś, kto dopiero po raz pierwszy sięgnął po to, zaczął to robić. Właściwie nie wiadomo, można by mieć wątpliwości, jak mu to wyszło, kto wie. Gdyż początek drogi to często jest. Jakaś droga prób i błędów, droga doskonalenia. Rok później w tej działalności, dwa lata, pięć lat później, jest się bogatszy w nowe doświadczenia, ale na początku drogi na początku drogi może być ho, totalne eksperymentowanie. I tak mi się skojarzyło, kiedy przeczytałem te słowa amator. Natomiast jak zacząłem słuchać tej książki, tego któregoś tam tomu diuny, taka saga science fiction, o której szerzej też opowiadam, znacznie szerzej, w kilku, co najmniej rozdziałach Molium, zapraszam do zgłębiania archiwum, jeżeli się interesuje science fiction, czy ta, ta konkretnie saga, to znajdziesz sporo od diunie, w Molium. Wiesz, dla mnie przeczytana ta konkretnie książka ym, zrobiła na mnie wrażenie. Zaskoczyła mnie. Nie tylko tym, że się okazało, że to jednak nie jest taki chłopak u początku swojej drogi, nagrywania, dla którego to jest kaprys co najwyżej. I on zdarzyło się, epizod, nagrał książkę. Takie coś nieprzewidziane. Co wręcz okazało się, że czytają osoba dosyć yy, godnie to aso, na poziomie, tak to brzmiało dla mnie. Brzmiało to, dla mnie brzmiało to profesjonalnie. Dla mnie brzmiało to profesjonalnie, wręcz brzmiało niesamowicie. Co więcej, okazało się, że miało taki dodatkowy wymiar dla mnie, że poza tym, że zrobił na mnie wrażenie ten charakterystyczny styl, taki podniosły, niektórzy mówią mroczny czy ponury, dla mnie jest taki podniosły, czy taki ten ale nie jest, nie jest on prosty, nie jest on pospolity, jest ta modulacja głosu, jest to wszystko, to bogactwo w sposobie czytania Mako dla mnie, ale nie tylko to zrobiło na mnie wrażenie. Wrażenie na mnie zrobiło również to, że odkryłem, zdałem sobie sprawę, że jest coś takiego, coś trudnego do sprecyzowania, trudnego do uchwycenia w tym, jak Mako czyta, co sprawia, że ja, słuchając jego głosu, czuję się trochę jakbym medytował. Mam porównanie, gdyż praktykuję medytację w moim życiu, więc potrafię rozpoznać, kiedy coś innego wprowadza mnie w bardzo podobny, o ile nie identyczny stan. Więc zdałem sobie sprawę z zaskoczeniem w którymś momencie, że ten konkretny lektor wywołuje we mnie stan medytacyjny, co tylko sprzyja okazało się przyswajaniu książki, przyswajaniu jej treści. Mi to sprzyjało. Dlatego, iż sprawiało, że Byłem jeszcze bardziej skoncentrowany na tej książce, tak jak w medytacji. Wydziś myśli, to wszystko odchodzi, te poboczne myśli, jesteś jeszcze bardziej skoncentrowany, czy skoncentrowana na treści. To się wtedy staje takie bardzo krystaliczne, dobitne. Staje się całym twoim światem. Ja tego nie doświadczyłem z żadnym z innych lektorów. Słuchałem ich wiele, czy wielu, jako że obrałem w którymś punkcie formę audiobooka za moją formę przewodnią doświadczenia książek, doświadczenia lektury. Stwierdziłem, że już nie chcę sięgać po formę pisaną, czyli nie chcę czytać wzrokowo, tylko zdecydowanie odpowiada mi forma audio. I o tym, dlaczego tak się zdecydowałem, że mi odpowiada forma audio, odpowiadam też szerzej w którymś z poprzednich rozdziałów molium. Teraz nie chcę w to aż tak bardzo wnikać. W każdym razie, jako jedną z konsekwencji tego, tamtej decyzji, miałem możliwość zetknięcia się z wieloma lektorami, głównie komercyjnymi, Um, czy to z pzn czy z innych źródeł, um, z wieloma różnorakimi lektorami i u żadnego z tych lektorów nie doświadczyłem tego charakterystycznego medytacyjnego efektu. To taka ciekawostka. Więc um, kiedy zgłębiałem wrażenia innych ludzi ze słuchania książek, które nagrał Mako, czy nagrał Wojtek Meiselbaum, czy czy inne osoby, to zdaję sobie sprawę z tego, że jest ogromna rzesza osób, które gustują w głosie czy jednego, czy drugiego, które odnajdują się w tym. I które prawdopodobnie wybrałyby ich książki nadal, gdyby miały do wyboru komercyjnego lektora, który nagrał te same tytuły to jest dla mnie spore prawdopodobieństwo, że wiele osób wybrałoby mimo wszystko nadal Mako czy Wojtka. Spokojnie. Gdyż do wielu on trafia, okazuje się co najmniej konkurencyjny. Czyli inaczej owoce twórczości to jak wychodzi tym osobom prywatnym, to co robią? Okazuje się spokojnie konkurencyjne. Okazuje się spokojnie podobać wielu osobom na taką skalę, że hmm, że aż spektakularno. Jak spojrzymy, jaka społeczność zbudowała się wokół postaci tych czołowych lektorów w Polsce, Mako czy Meiselbauma, to mamy do czynienia w moim odczuciu z żywą, dużą społecznością, nie tylko żywo zainteresowaną czerpaniem profitów. Czy, czy jakby dopingowaniem tych osób, które z własnej woli bezinteresownie robią to wszelodzą, co jeszcze wspierającą Na mnie robiło niejednokrotnie wrażenie, jak społeczność na przykład wokół Mako New wspiera, potrafi wspierać e, tegoż Mako w jego działaniach, dzięki czemu na przykład mógł Mako powołać do życia nowe studio, e, studio nagraniowe, które właściwie zostało zbudowane nie jako podstaw, dzięki słuchaczom. Dzięki słuchaczom. A przy okazji wspomnijmy, zarówno Maka, jak i Wojtek realizowali tak, tak podłączony, trochę na boku, taki szczytny cel zbierania środków finansowych na rzecz chorych dzieci. Więc to też było takie szczytne i na swój sposób honorowe, dobre połączenie ale wiesz, z drugiej strony, gdyby to, co oni robią, było miałkie, słabej jakości, nie mielibyśmy do czynienia z żywą, tętniącą, reagującą, żywo społecznością, wspierającą tak bardzo. Myślę, że to jest najlepszym odbiciem tego, jakim wychodziło. Najlepszą ilustracją. Społeczność wokół Mako i wokół wojska stanowi najlepszą ilustracją. Ilustracją tego jakości ich twórczości, ich czynów. Hmm. Więc dla mnie jest to jak najbardziej konkurencyjne z uwagi na szereg czynników, z uwagi na to, że to są osoby tak jak, wydają się, tak jak ty i ja, normalne osoby, które robią to z własnej woli. To już powtarzam, ale jest coś niesamowitego w tym, że robią to z własnej woli. Chcą tyle pracy wkładać, bo naprawdę chcą. Coś nimi tajemniczej kieruje w tym? ale i wychodzi im to na poziomie. Bardzo sensownym z klasą jest ten charakterystyczny głos, w którym można zagustować dosyć łatwo i można w którymś momencie się od tego, od tego głosu wręcz uzależnić. Hmm. Innym argumentem, dla którego działalność takich osób jest konkurencyjna, jest swoboda doboru repertuaru, nieograniczona decyzjami komercyjnymi. Bo wiemy, że z jednej strony mamy te komercyjne organy, przedstawicieli systemu, czyli różne domy wydawnicze chociażby, wydawnictwa w Polsce i to te wydawnictwa decydują co wydać, jak wydać, co wydać w audiobooku, a co nie. Potrafimy się posługiwać takimi nieczystymi zagraniami typu wydamy audiobooka tylko powiedzmy, jednego w wielotomowym typu czy dwa, po to, żeby zaostrzyć apetyt i sprawić, że czytelnik sięgnie po dalsze książki już w piśmie. Po co się trudzić? Um, to jest takie ograniczone myślenie. Tym bardziej, że są osoby, które, dla których wersja audio jest jedyną wersją, która może zetknąć ich z książką. Um, hmm... Tak czy owak, to te wydawnictwa kierują się własnym doborem, bez względu na to, jak dobry to byłby dobór, nikt moim zdaniem nie ma na tym świecie osoby, która by zjadła wszystkie rozumy. To jest inaczej mówiąc, moim zdaniem zawsze istnieje możliwość rozwoju, zawsze istnieje możliwość nowego pomysłu, na który wydawnictwo, jakieś wydawnictwo nie wpadło. A okazuje się, że też jest wiele pomysłów, które wydawnictwo twierdziłyby, że się nie opłaca zupełnie ich podejmować, podczas kiedy czytelnicy, gdyby byli skonfrontowani z realizowanymi tymi pomysłami, jak najbardziej by poniesięgali. To jest taki paradoks trochę, z którym mamy do czynienia. Opowiadałem w którymś rozdziale Molium o podobnej, analogicznej sytuacji, kiedy um, krytycy, fachowi, profesjonalni krytycy, literaccy, zdecydowanie wieścili niepowodzenie danej powieści czy powieścią, podczas kiedy zupełnie niezależnie od tej krytyki literackiej, jeżeli ta powieść już jakimś cudem ukazała się na rynku, to okazywało się, że zdobywała szerokie uznanie, entuzjastyczne przyjęcie. Z takimi rzeczami mieliśmy do czynienia i te rzeczy, jeżeli w ogóle chcesz konkretny przykład, bardziej niż to, bo tutaj nie rzuciłem nazwiskami, to i konkretami, tytułami, to sięgnij do rozdziału Molium, gdzie opowiadam o Marie Corelli, postaci jej um, powieści Romance of Two Worlds. Romansie dwóch światów. I chyba tam opowiadam o tym właśnie, o przykładzie, konkretnym przykładzie, tutaj, ilustrującym ten niesympatyczny fenomen, kiedy który udowadnia, ilustruje niekompetencje tak naprawdę tych systemowych środków, czy inaczej, prościej, niekompetencje systemu. Że niekoniecznie głos krytyka musi być głosem ludu. I tak samo niekoniecznie głos yy, mówię krytyka literackiego, takiego autora rubryki w gazecie na temat czy na blogu, czy gdzie, na temat jakiejś książki. Tak samo niekoniecznie jakiegoś głos marketera, czy specjalisty od sprzedaży musi naprawdę odzwierciedlać czym ludzie byliby zainteresowani. Dlatego jeżeli um, mamy do czynienia z wyborami z jednej strony domów wydawniczych, z drugiej strony osoba prywatna, która chce nagrywać własnym sumptem książki do wersji audio, ma pełną swobodę wyboru. Nie musi um, weryfikować swoich wyborów jakimiś badaniami rynku. Czy, czy prognozami, które niejednokrotnie i tak nie są, tak naprawdę nie, nie znajdują pokrycia. Ile książek było odrzuconych? A poczytajmy sławnych pisarzy, ile ich prac zostało odrzucanych z marszu e, zanim stali się publikowani. Czy tamte prace naprawdę były mniejszej jakości? Mm. Wiele takich przykładów, które wskazywałyby na, na system, który jest zacofany bardziej niż, niż dobrze funkcjonujący. I teraz jeżeli chodzi o tę swobodę wyboru, jako osoba prywatna, chcąca nagrywać audiobooki, masz tą swobodę pełną, nieskrępowaną. Możesz nagrywać co chcesz. Innym przykładem tego, jak bardzo może to wprowadzać dodatnią wartość w życie innych ludzi. Jest sytuacja, w której powiedzmy wydawnictwo żadne w Polsce nie zdecydowało się w ogóle wydać jakiejś książki, nawet przetłumaczyć jej na język polski. W tym momencie, jeżeli potrafisz tłumaczyć z języka na język, no to być może nawet i to możesz zrobić. Pamiętam jak Mako tu i ówdzie taką inicjatywę przedsięwziął. Później okazało się, że może niekoniecznie była taka potrzeba później, ale, ale póki nie było wiadomo, póki mogło być to przydatne, Mako miał nawet taką intencję, żeby nie tylko czytać, ale jeszcze tłumaczyć, dzięki czemu, żeby książka była dostępna. Hmm. A pamiętamy przykład, kiedy Mako, um, kiedy jeszcze była zawierucha, że tak powiem w nazywnictwie w obrębie sagi w nomenklaturze stosowanej przez różnych tłumaczy i różne domy wydawnicze, które wydawały różne poszczególne pozycje. Kiedy jeszcze to było pomieszane, to Mako bardzo uprościł sytuację czytelnikom, ujednolicając samodzielnie. To była taka jedyna ingerencja, jedna z niewielu bardzo, które się pokusił w życiu. I ingerencja, treść książki, kiedy ujednolicił nomenklaturę któryś tomów diuny żeby była bardziej spójna dla czytelnika, żeby czytelnik nie czuł się zdezorientowany, a mógłby się tak czuć. Wtedy wówczas bardzo, poprzez różne nomenklatury, wtedy Mako bardzo pomógł pomógł czytelnikowi ujednolicając ją, wykazując dodatkową inicjatywę. Hmm. A kiedy robiły takie zabiegi, jak na przykład amerykańscy bogowie Nila Geymana, nagranie amerykańskich bogów, wzbogacone również z jego pomysłu, tak oryginalnie, innowacyjnie, taką ścieżką dźwiękową, tu i ówdzie, tu i ówdzie subtelną, efekty, efekty specyficzne, dodatkowe, okraszające książkę, dzięki którym można było, jak gdyby dosłownie wejść w fabułę, poczuć się dosłownie, jakby się było w niej, w środku, jeszcze bardziej, czyli w jakichś okularach rzeczywistości wirtualnej. Opowiadałem o tym też kiedyś w Molium. Um, takie przedsięwzięcie, Pełna swoboda. Pełna swoboda rzeczy, um, które otrzymaliśmy, bo ktoś zrobił coś własnej woli. Nie wiemy, natomiast czy otrzymalibyśmy je polegając tylko na oficjalnych wydawnictwach. Tutaj powtarzam, nie chodzi o to, żeby demonizować domy wydawnicze. Chodzi o to, że moim zdaniem, tak jak mówiłem, zawsze jest miejsce na rozwój. Bez względu na to, jak mądre i trafne byłyby wybory wydawnictw, wierzę głęboko, że można je uzupełnić, uzupełniać raczej. Można wnosić dalszą wartość, dalszą wartość i osoby prywatne, takie jak Mako czy Wojtek to właśnie robiły, wnosiły dalszą wartość, pokazywały, że można inaczej i pokazywały, co ważniejsze, że to odnajduje adresatów, to odnajduje innymi słowy osoby, które faktycznie podosięgają. Faktycznie okazało się, że, że to trafia do ludzi, że ludzie tego potrzebują, ludzie identyfikują to jako wartościowe, cenne, wysokiej jakości, wystarczająco i chętnie, chętnie po to sięgają. Więc swoboda wyboru, nawet, nawet do tego stopnia posunięta, że u Mako, a u Wojtka chyba też, chociaż nie jestem pewien, ale myślę, że punktowo u Wojtka też było obecne coś takiego, jak, jak dopuszczanie możliwości, że to właśnie społeczność zasugeruje, co przeczytać dalej. Jaką książkę. Czyli nie tylko, że to lektor decydował sam do siebie, co przeczytać, ale jeszcze zdecydował się być otwarty na, na sugestie społeczności. Mako nawet powołał do życia taką listę na którą można było się wpisywać z tytułami, z propozycjami tytułów, po którą to listę ma Kosięgę od czasu do czasu, posiłkując się nią przy dalszych wyborach, przy wyborach książek do dalszej lektury. Także mamy taką żywszą interakcję ze społecznością. Nie trzeba pisać do wydawnictw. Proszę, tutaj znacznie jakby bliżej mamy, bardziej w zasięgu, tą możliwość. I jeżeli by wniknąć w historię doboru konkretnych pozycji przez Mako na przykład, czytając chociażby jego bloga, można w niejednym miejscu natknąć się na informację, że dana książka została przeczytana tak naprawdę przez Mako za sprawą jakiejś sugestii z zewnątrz, jakiejś sugestii słuchaczy, czytelników bloga, społeczności. Więc tu mamy dodatkową jeszcze konkurencyjność, czy, czy ekspresję tej swobody wyboru um, repertuaru, która zapewniła nam wiele kompletnych, głównie nie zawsze, ale często kompletnych serii wręcz wielotomowych nagranych przez Mako czy przez Wojska wspaniałe doświadczenia czytelnicze wspaniałe doświadczenia czytelnicze co dalej rozpowszechniania czytelnictwa, czyli rodzaj edukacji swoistej Niejedna osoba poznała pewną literaturę właśnie dzięki Mako chociażby. I niejednokrotnie widzę to na jego blogu, kiedy ktoś dziękuje czy stwierdza, stwierdza, że dzięki właśnie Mako poznał tak fascynującą książkę, o której nigdy wcześniej nie słyszał, być może na którą nigdy, nigdy nie natrafiłby, gdyby nie Mako. Gdyby nie to, że Mako zdecydował się to gdzieś tam wyszperać, wyłonić na światło dzienne. Pomyślmy o osobach prywatnych, które nagrywają własnym sumptem i nagrywają co chcą. One właśnie mogą pełnić taką rolę również dodatkową, poprzez to, że wyszperają coś, coś, czego nikt inny nie wyspierał na przykład, albo nie chciał, albo, albo zrobić to mimo wszystko po swojemu. E, inaczej, pokazać, że można to zrobić inaczej, mieć wybór. Wiesz, ja się cieszę, nawiązuję, ja się cieszę, jak mam wybór. Nawiązuję do na przykład takiego serwisu jak LibriVox, taka inicjatywa, gdzie ludzie nagrywają audiobooki, e, to tam e, na przykład przecież autorzy, twórcy tego serwisu mogliby obrać taką zasadę pod tytułem nie nagrywamy już istniejących pozycji. A jednak autorzy LibriVox'a mają i pod tym kątem swobodę i możemy odnaleźć na łamach tego serwisu również książki, niestety mało polskich, e, w sensie polskojęzycznych. Możemy odnaleźć również książki nagrywane przez różnych sektorów, czyli na przykład Walden, który został nagrany przez Mako również, Walden Henry'ego Thoreau z Biur Esejów, Eseistyka Filozoficzna XIX-wieczna amerykańska, A na przykład tenże Walden istnieje w oryginale na łamach LibriVoxa w różnych interpretacjach, co najmniej dwie, być może więcej, ale pamiętam, że co najmniej dwie interpretacje dwóch różnych lektorów Waldenu. I nie jedna książka na łamach LibriVoxu jest w ten sposób dostępna, czyli nie tylko mamy ją w wersji audio, ale możemy jeszcze wybierać. Który głos bardziej przypadnie nam do gustu? Dobrze jest mieć taki wybór. Czym większy, tym lepiej, moim zdaniem. Dlaczego ograniczać się do jednego? Dlaczego obiektywnie uważać, że dany głos jest najlepszy, skoro to jest przecież bardziej, moim zdaniem, kwestia gustu indywidualnego? Ktoś może mieć obiektywnie profesjonalną dykcję, ale barwa jego głosu może zupełnie nie trafiać mi do gustu. I co wówczas? Wówczas będę się cieszył, jeżeli będę miał wybór. I teraz, jeżeli jesteś osobą prywatną, która nagrywa audiobooki, masz ten wybór. Dzięki takim osobom możemy doświadczać rzeczy w nieograniczony sposób, nieskrępowany. Książek, po które nie to z takich czy innych przyczyn. Co, co pełni taką rolę na swój sposób edukacyjną, rozpowszechnianiu czytelnictwa, sprzyja, wręcz jest to sensowny wkład w owo rozpowszechnianie czytelnictwa. Hmm. Poza tym, tak jak być może wspominałem, że w repertuarze Mako obok fantastyki, science fiction i fantasy w sporej mierze niejedną pozycję zupełnie innego gatunku znajdziemy, to też jest taki przemyślny trik. Lubisz Mako, sympatyzujesz z nim, patrzysz co nagrywa i w którymś momencie a, ale słuchałeś czy słuchałeś do tej pory głównie fantastyki, to w którymś momencie może Cię bardziej skłonić ta sympatia do Mako do tego, żeby sprawdzić, co to tak naprawdę jest ten Walden na przykład. Mnie to zaintrygowało. Ja zapytałem, dlatego zapytałem w wywiadzie z Mako, żeby poprosiłem go, żeby wypowiedział się o Waldenie, czy o um, powieściach Ayn Rand, aby wypowiedział się szerzej na ten temat, gdyż mnie to dosyć zaintrygowało. Dlaczego to? Dlaczego w tym dopatruje się wartości? Dlaczego dopa dopatrzył się, że warto to nagrać, upowszechnić? Hmm. I tak mogę, jakby z czystym sercem, rzec, że to właśnie dzięki Mako zapoznałem się z Waldenem, który dał mi bardzo dużo do myślenia. Więc będę jedną z tych osób, które stwierdzą, że Mako mnie podedukował. Jego intencja mnie podedukowała, jego gest, inicjatywa. Hmm. Dalej patrzę w notatki i mam takie pytanie. W jakiej skali naprawdę jest to strata? Czyli, jak, czyli wracamy do tego eventu, że, że ten system, prawo, prawo autorskie czy jakkolwiek w którymś momencie okoliczności sprawiły, że że um, chęć zaistnienia w systemie um, sprawiła, że nie może to współistnieć z dotychczasową działalnością. Straszny wybór. Straszny wybór. Mam na myśli, że to się zaczęło um, od um, marzenia Wojtka. Wojtek Meiselbaum miał marzenie, um, żeby czytać zawodowo. I to marzenie w którymś momencie nastąpiła taka perspektywa, że może się realizować. Ale wychodzi na to, na moje rozumienie, wygląda to tak, że nie może to nastąpić jednocześnie współistnieniem w przestrzeni jego dotychczasowej działalności. I to, jak kamień wrzucony w wodę, jakimś sposobem rozpromieniowało się na, tak jakby i wymazało, i być może całą scenę tętniącą życiem e, lektorską w Polsce. Tą, tą, tą wolną scenę. Czyli tą w ogóle nieskrępowaną, tą, gdzie każdy decyduje do siebie i tą, gdzie dostajemy moim zdaniem nieporównywalnej jakości efekty i skali, to strata, strata, że system nie potrafi iść w parze z inicjatywą społeczną. Z jaką stratą mamy do czynienia tak naprawdę? Tracimy nie tylko dotychczasowe zasoby nagrania dotychczasowe ogromne zasoby nagrań stworzonych przez Marko i Wojtka. Jak co ważniejsze tracimy wszystkie przyszłe. To jest bardziej bolesne tak naprawdę w moim odczuciu. Gdyż, wiesz, ostatecznie po dotychczasowe nagrania teoretycznie możemy jeszcze sięgnąć. I mówię teoretycznie, dlatego, że z jednej strony wiemy, że te nagrania zostały powielane w internecie i można te książki nagrane przez Mako czy Wojtka wyszperać, gdzieś odnaleźć w internecie na innych stronach. Z drugiej jednakowoż, częstokroć, mało kto wie, że nierzadko te nagrania, zanim zostały skopiowane gdzieś na innych stronach w internecie, zostały zmniejszone pojemności, jakość tych nagrań żeby mniej ważyły, została zmniejszona jakość tych nagrań. Dlatego wielokrotnie nagrania, czy to Mako, czy to Wojtka, które znajdziemy co prawda gdzieś indziej w internecie, nie będą miały tak wysokiej jakości, jaką miały oryginalnie publikowane na serwerach towarzyszących z działalności wspomnianego Wojtka, czy Mako. To nie jest to samo wówczas. Owszem, zawsze mamy nadal możliwość i tak jak mówię, to jest pocieszające, że co prawda mamy możliwość, ale, ale już nie tak, nie tak super jakości, jak mieliśmy pierwotnie. To jednak jest różnica, kiedy posłuchać, zestawić sobie MP3-kę w jakości wyższej i niższej. Jeżeli, wiesz, jeżeli nie mam wyboru, ja słuchałem w życiu wiele, wiele mp 3 wiele audiobooków dosyć niskiej jakości i było dobrze ale jeżeli mam wybór, bo nie miałem wyboru, nie miałem dostępu do wyższej jakości, ale jeżeli mam wybór, to dlaczego miałbym się ograniczać do jakości niższej, jeżeli mam wybór? W tym momencie, kiedy zostały odcięte zasoby tych serwerów oryginalnie towarzyszących działalności Mako czy Wojtka, to ten wybór jest znacznie trudniejszy, trudniej będzie wyszperać, a szczególnie laikom, um, którzy w ogóle może nie myśleli o takim temacie, o takim zagadnieniu, może im być trudniej wyszperać, um, w innym miejscu w internecie te książki, już nie wspominając o tym, jak je ściągać. Nie każdy musi się na tym znać. Nie każdy musi wiedzieć, jak ściągać ha, książki. Może być bardzo łatwe kliknięcie i ściągnięcie serwerów, tak jak do tej pory było, po prostu był jeden link i się klikało i zapisz jako, zapisz element docelowy jako, zapisz link jako, to było proste. Ale może się okazać, że dla laika może być znacznie trudniejszym, o ile nie niemożliwym. Porodzenie sobie z jakimiś tam rapid sharami, rapid gatorami, jakiś lunatic files, coś jakieś takie, czy torrenty, czy, czy jakieś inne rzeczy. Nawet chomiki. Ha. Już nie wspominałem, że na chomikach przecież to nie jest takie swobodne i dermowe i w ogóle tam ograniczenia też są spore więc hmm, największa strata to są te nagrania, których Mako i Wojtek i inni być może, które odejdą, którzy odejdą za nimi z tej działalności niekomercyjnej hmm, największą stratę stanowią te nagrania, których ci ludzie, te osoby nie zrobią nie wykonają ich w przyszłości bo nie będą chcieli już angażować się w działalność, która będzie mogła im zagrażać w ich odczuciu. Poprzez system, tak naprawdę poprzez, poprzez ten cień wielkiego czarnego ptaka. Um. To jest przykre i smutne. Chciałbym wskazać właśnie na tą stratę. Bo co prawda, te osoby mogą nadal czytać. Jest na szczęście jeszcze pewna sfera, w której mogą się udzielać, legalnie, czy dla nich komfortowo więc, czyli Wojtek może czytać komercyjnie i dostawać za to pieniądze. Wojtek i Mako mogą czytać nadal um, książki i pozycje z tzw. domeny publicznej, które nie interferują z zagadnieniem praw autorskich, więc nikt się, kolekcjonalnie mówiąc, nie powinien czekać tego. Tak jak i nawet y, mogą czytać jakieś prywatne produkcje, z którą to inicjatywą Wojtek nierawno wyszedł. Świetną, bardzo mi się podoba inicjatywa Wojska Czytania Opowiadań z Nowej Fantastyki Forum. Um, taka inicjatywa troszeczkę wyjścia naprzeciw temu, co się stało. Um, podoba mi się. Podoba mi się bardzo taka idea. Niemniej jednak nadal, jeżeli zebrać to razem, to jest to nieporównywalne. To jest tylko ułamek tego, co mogłoby być i co było do tej pory. Wiemy, co trafia do domeny publicznej, prawda? Nie, że trafiają tam książki słabej jakości, ale system pozwala, żeby z książkami się działo, co się chce, kiedy osiągną wystarczający pułap wiekowy. Ile? Sto lat? Nie wiem dokładnie, jak to wygląda, ale um, są to książki nierzadko, o ile nie zawsze, XIX-wieczne. Oczywiście. I, I wcześniejsze. Oczywiście to nie znaczy, że będą to książki niewartościowe. Ale dlaczego z drugiej strony zamykać się na, na wszystko, co współczesne? Czy to naprawdę nam sprzyja? To całe prawo autorskie? Hmm. Odnoszę zupełnie, zupełnie inne wrażenie. W każdym razie, co dalej? Yy, ha, ha, ha. Opowiedziałem... Chyba użyłem takiego sformułowania w którymś momencie jako odebrane marzenia. Tak tak mocno brzmi takie sformułowanie, takie ujęcie sprawy, że ten incydent, z którym mamy to czynienia właśnie, który, który sprowokował Wojtka czy Mako do tego, żeby odejść z tej przestrzeni nieskrępowanej kreacji, tej, która dawała najwięcej tak naprawdę dodatniej wartości dla ludzi, to ja to określiłem, że to są odebrane marzenia poprzez tę niezgodność, że system nie potrafi iść w parze z inicjatywą społeczną. Nie potrafi, nie chce. Jest tak bardzo udany w cudzysłowie wstecznie, że nie potrafi iść w parze i żąda takiej ceny. No to mamy do czynienia z odebranymi marzeniami również w sporej mierze. Dlaczego? Chociażby dlatego, że są osoby, które Wręcz e, bardzo przypadły do gustu z tym osobom książki czytane przez Mako czy Wojtka, i dla nich to jest po prostu, wiesz, dla nich to jest wspomnienie marzenia na swój sposób. Wiesz, dla mnie, ja byłem bardzo, na przykład weźmy Dionę, ja byłem bardzo podekscytowany lekturą Diony. Nie od razu wiedziałem, nie od razu dotarło do mnie, że Mako nagrał wszystkie jej tony. I cieszyłem się początkowo, chociażby z tego, że jest ten jeden tom nagrany tak świetnym lektorem. Jak dowiedziałem się, że są wszystkie. To stało się moim takim dobitnym marzeniem. Ja byłem pewien, że ja muszę tę dziunę, muszę jej przesłuchać w wykonaniu MAKO. Nawet, żeby byli inni lektorzy, nawet żebym za darmo dostał innych profesjonalnych lektorów, żeby wydawnictwa robiły promocje i tam komercyjnych lektorów rozdawały za darmo, nie wiadomo jakim sposobem, to nawet wówczas wybrałbym MAKO, bo on dla mnie dostarczał bezkonkurencyjnej warstwy, bezkonkurencyjnego doświadczenia lektury. I to było moje spełniane, realizowane marzenie. Za każdym razem, jak Mako wydawał nową książkę, co prawda nie każda była w moim guście, nie każda mnie interesowała, ale za każdym razem on jak gdyby spełniał moje marzenie. Doświadczania takiego poziomu, który mi się tak bardzo podoba. Jak wiele osób mogłoby powiedzieć to samo, że słuchając Mako, Wojtka, czy kogoś innego, non-stop, wiedząc, że te osoby znowu coś nagrają i znowu coś nagrają, to jest tylko kwestia czasu, ale wiadomo, że znowu coś nagrają, bo nagrywają żywo, to jak wiele osób mogłoby również powiedzieć, że słuchanie Mako czy wojtka ze świadomością, że te osoby żywo nagrywają, to jest spełnianie naturyczne jakichś marzeń. Ale są dobitniejsze przykłady osób, które na przykład są niewidome, osób, które na przykład nie mają środków na zakup książek, a co w sytuacji książek, które nie są już na rynku, nie są wydane. Nie są wznowione reedycje. Nie można tych danych książek nijak zdobyć. I nie zawsze biblioteka jest rozwiązaniem. Nie zawsze, nie zawsze takie rozwiązanie w ogóle wchodzi w grę. Już nie mówiąc o wygodzie, o komforcie takowego. Hmm. Jest w związku z tym szereg czytelników, dla których wersja audio czy to nagrana przez Mako, czy przez Wojska, czy przez innych sektorów z tej hmm, prywatnej przestrzeni, może być hmm, wybawieniem, może być jedynym sposobem doświadczania literatury, która ich interesuje. I dla tych osób to już będzie miało bardzo dosłowny wymiar ujęcie sprawy w, te, w tym duchu, że to, co się stało, to jest dosłowne odebranie marzeń ludziom. Takie wyrywanie im. Bo cofamy się. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że cofamy się w rozwoju bardzo mocno. Powracając do takiej sytuacji, w której nie robimy nic na własną rękę, tylko się trzymamy doskonałych wytycznych systemowych, które wied wiedzieć mają za nas lepiej. Co chcemy, czego chcemy słuchać i, i w jaki sposób ma to dla nas być dostarczane. Hmm. Co dalej? Koncept czystej inicjatywy, w której jedna osoba robi coś wielkiego bezinteresownie dla innych, spotykając się z prawdziwym, entuzjastycznym wsparciem. Jaką postawą, jaką postawą to promuje w społeczeństwie? Tak właśnie. To tak już bardziej w kwestii jakby się to jest, w kwestii jakby filozoficznej. Hmm socjologicznej, kiedy tak spojrzeć na inicjatywę MAKO, Wojska, osób podobnych, spojrzeć na to, że tak, co widzisz z zewnątrz? Widzisz osobę, która tak, robi, wkłada ogromnie dużo pracy w to, co robi, robi to za darmo, robi to bezinteresownie, tak to wynajmniej wynaj wygląda, takim to się jawi, że ta osoba robi to bezinteresownie, nie ma z tego żadnych profitów finansowych, nie robi tego dla słaby, nie robi tego dla niczego, tak to wygląda, tak można to interpretować, a z drugiej strony wkłada ogrom pracy. Ogrom pracy, który niejednokrotnie przerasta robotę, jaką ktokolwiek wykona tylko po to, żeby odwalić swoje 8 godzin od 8, od 8 czy od 9 do 17. Jestem przekonany, że niejednokrotnie wartość, jakość pracy wykonywanej przez Mako, Wojtka i innych przerasta spokojnie to. Tylko, że im nikt nie musi za to płacić, nikt nie musiał im tego kazać robić. Więc jako uczestnik społeczeństwa czy społeczności, obserwując, że istnieją takie osoby wśród nas, które mogą robić coś to wartościowego z własnej woli, na poziomie i naprawdę kosmicznej skali, spektakularnej, to jaką postawę to promuje i do czego zachęca? Przecież taki Mako czy Meiselbaum, czy inni mogą inspirować innych ludzi, do podobnych działań. I nie mam na myśli wcale tylko tematów audiobooków nagrywania, tylko czegokolwiek. Widzisz Mako, a jednocześnie widzisz tak naprawdę osobę, która robi coś bezinteresownie. Robi ogromnie dużo, bezinteresownie. Dużo pracy wkłada. Przecież mógłby tego nie robić. Mógłby naprawdę zostawić te książki dla kilku, kilkunastu osób, czy kilkudziesięciu. Przecież można je na płytach rozdawać. Nie trzeba publikować ich w internecie. I co? Jaką różnicę zrobiło to, że jednak jakimś sposobem udało się to jakoś zrobić, żeby te nagrania były szerzej dostępne, żeby dotrzeć do znajomych poprzez medium, które również przy okazji będzie dostępne dla innych, bo tak też można. Ale przede wszystkim zwraca moją uwagę ten rdzeń tej inicjatywy, czyli robisz coś z siebie, z własnej woli, bezinteresownie. Widzisz, Konfrontujesz to z ogromnym nakładem pracy, z ogromnym nakładem podjętej pracy i widzisz nagle coś zupełnie innego niż taki pogląd, że za darmo to, co najwyżej można dostać w twarz. No to gdzie jest ta praca Mako i Wojtka? Bo oni nie potrzebowali jednak pieniędzy, żeby to robić. Hmm. Jest część takich osób na tym świecie, które robią to, co robią, bo chcą. Robią to bezinteresownie. W różnych bardzo tematach. Mam przede wszystkim takie pozytywne wspomnienia czy skojarzenia raczej z społecznością um, wolnego oprogramowania, tak zwanego Free Software Foundation, na czele której to fundacji czy społeczności stoi Richard Stallman, który um, promuje tego rodzaju wolność. Wolność bezinteresowności i swobody docierania z własną kreacją do innych, nieograniczonej przez nic swobody. Richard w sporej mierze opowiada o koncepcji oprogramowania komputerowego w tym kontekście tych swobód, wolności, wolnej kreacji nieskrępowanej, ale też, co ciekawe, wypowiada się na temat prawa autorskiego w temacie literatury, jak najbardziej. Być może wyszperam konkretne przemówienia czy prelekcje Richarda na ten konkretny temat i dorzucę do notatek do tego odcinka żebyś mógł, mogła się z tym zapoznać, jeżeli znasz angielski. Bardzo interesująco tam Richard porusza, promuje taką właśnie ideę wolności w dostępie informacji. Co bardziej służy człowiekowi, co bardziej służy społeczności, społeczeństwu. Jakieś sztuczne idee praw autorskich, czy one naprawdę nam służą, czy, czy, czy nieskrępowana, wolna kreacja, to co robił Mako, to co robił Wojtek co ile dobrego stworzyło światu i co jak dużą dodatnią wartość wniosło w życie ludzi. Więc moim zdaniem, nawet pomijając jakby wychodząc, obserwując działalność Mako i inicjatywę Mako, osób takich jak Wojtek Meiselbaum, obserwując inicjatywę takich osób, można poczuć, że są, że coś dobrego jednak jest możliwe na tym świecie, że to nie jest taka um, płytkość, że że nie ma nic za darmo. Że naprawdę to, to, to jest bardzo krzywdzące dla istoty duchowej czy, czy człowieka prawdziwego takie twierdzenie, że nic za darmo nie można, nie opłaca się czy nie da się. Um, może nie będę zgłębiał tego, ale Ale to jest bardzo krzywdzące dla duchowości, dla etyki. Takie postawienie sprawy, że nie zrobię nic dobrego dla Ciebie, dopóki mi na przykład nie zapłacisz, czy nie dasz czegoś w zamian. O wiele bardziej do mnie trafia taki koncept, który promuje Richard Stallman wspomniany, czy na przykład słucham niektórych audycji w niektórych audycjach słyszę, jak ich prowadzący mówią na przykład, że przydadzą im się jakiekolwiek wpłaty, składki wspomagające, supportingowe. Jeżeli jesteś w stanie taką składką się podzielić, wspomóc daną audycję, no to prosimy, zrób to, gdyż jest to bardzo pożądane, w sensie, w sensie bardzo się przyda. Jeżeli jesteś w stanie, zrób to. Jeżeli nie, ciesz się tą audycją również w pełni. Jest też w porządku, jest również w porządku. To jest sytuacja, która jest etyczna i czysta dla mnie. Takie postawienie sprawy. A nie takie coś, że jeżeli nie zapłacisz, nie masz dostępu. Cały ten koncept ciągłej zapłaty za własne życie. Człowiek uczony płacić, żeby żyć. Jakiś paradoks i absurd. W kraju, w którym wierzy się w duszę, Ale to nie tylko wiadomo o kraj chodzi. To jest znacznie szerszy temat i ja nie chcę wchodzić w tą dygresję faktycznie, bo um, to by wyszło znacznie bardziej wtedy filozoficzne i duchowe um, niż, y, niż to, czym miało być zamierzenia. Zamierzenia miałem koncentrować się na evencie, na tym incydencie dotykającym polskiej sceny aktorskiej i jej być może zmieszku prawdziwej sceny lektorskiej, tej najbardziej żywotnej, najbardziej interesującej, z najbardziej żywotnym takim repertualem emocjonującym, w którym mogliśmy mieć taki duży wpływ I, i tak swobodnie dostępny właśnie na takich etycznych, stalmanowskich zasadach, czyli bez żadnej bariery pomiędzy mną a, a, a dodatnią wartością. Nie mam bariery pieniądza. Nie muszę przez tą barierę przejść, żeby prowadzi dodatnią wartość w swoim życiu. A szczególnie autor tej dodatniej wartości, jej twórca tego ode mnie nie żąda, to jest ta postawa. Spotkać na tym świecie osobę, która nie stawia bariery pomiędzy tobą a dodatnią wartością, którą dla ciebie stworzy, to jest nagle jakiś efektuał, wow. to może być efektuał, wow, coś nowego. Coś nowego, szczególnie w opozycji tego poglądu nie ma nic za darmo. Hmm. Nagle się okazuje, że można inaczej. Że można jednak postępować inaczej i że wszyscy mogą na tym czerpać, z tego czerpać korzyści, że to może być wspaniała przygoda, że może wypłynąć z tego dużo, dużo, dużo, dużo dodatniej wartości, wysokiej jakości. Hmm. Nagle się to wszystko może okazać, jednak można i gdzie jest ten cały system? Hmm. A z jakim przyjęciem, z jaką reakcją Spotykała się taka inicjatywa Marko Wojtka czy innych osób. Łatwo, łatwo, bardzo łatwo odpowiedzieć sobie na to pytanie, obserwując blogi tych osób, komentarze do nich, do postów zamieszczonych na tych blogach, właśnie śledząc ten, to wsparcie wręcz tych, tych społeczności. Można dobitnie dostrzec, jakie to echo zrobiło na przestrzeni, na świecie. Ile dobra wprowadziło. Patrzę w notatki. Mam tu jeszcze napisane czy prawa autorskie naprawdę służy. Taki cytat z komentarzy z bloga Mako. Ktoś napisał Byłoby bardzo smutno, gdyby tak dobre audiobooki przestały powstawać przez absurdalne przepisy. Myślę, że to jest dobre ujęcie sprawy. Tak jak mówiłem, Richarda Salmana można posłuchać, jeżeli znasz angielski, on bardzo pogłębia te tematy. Właśnie, że tak naprawdę to, co, to, co nazywamy prawem autorskim, tym całym konstruktem prawnym, tak naprawdę to nam nie służy, to nikomu nie służy sensownie. Może prócz garst garstki, czołowych pisarzy, najbardziej poczytnych, to więcej wyrządza tak naprawdę szkody i tworzy więcej ograniczeń niż czegokolwiek dobrego. Więc ja się cieszę, że mogłem obserwować na tym świecie yy, i nie tylko ja, możemy być wdzięczni, że mogliśmy obserwować, jak może działać alternatywny koncept. to my powinniśmy decydować. Tu mieliśmy przedsmak tego. Mogąc obserwować, jak może działać alternatywny koncept, czyli niesystemowy, tylko nasz własny. Jak sami to robimy po swojemu, z własnej woli. Mogliśmy obserwować, jak to działa i czy działało, jak się sprawowało, jak się wpisywało, wiemy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze wiemy, jak to działało. Wiesz, mam tu cytat z Richarda Stallmana, w oryginale The desire to be rewarded for one's creativity does not justify depriving the world in general of all or part of that creativity. Czyli tak w luźnym tłumaczeniu, bo jeszcze go sobie nawet nie zapisałem, więc teraz na żywo to przetłumaczę w luźnym tłumaczeniu na polski, to ten cytat brzmi tak, że pragnienie wynagrodzenia, czy wynagradzania za Czyjąś kreatywność nie usprawiedliwia pozbawiania świata generalnie w całości lub części tej kreatywności. Czyli, czyli to jest innymi słowy cytat, który właśnie wskazuje na to, że pragnienie wynagrodzenia nie powinno stać jako bariera, nie powinno być barierą. Jest w porządku być wynagradzanym za to, co robisz, ale nie jest w porządku warunkować, nie jest, są osoby, które uważają za nieetyczne warunkowania dobra dla innych, byciem wynagrodzonym za to dobra. I ja się pod tym podpisuję, że to etyczne nie jest. I tak na zakończenie, taki smutny cytat, również z komentarzy, gdzieś z blogu, Marko ktoś napisał Pazerność jednych, zawiść innych, głupota trzecich, zniszczy każdą pożyteczną działalność. Um, bardzo życzę, żeby czasy te się skończyły, żeby ten cytat jednak nie odnajdywał nie odnajdywał się w rzeczywistości. Ale jeszcze tak naprawdę okazuje się, że mam jeszcze jeden cytat, taki bardziej wybawny, może jednak jakiś akcent grobnego uśmiechu na koniec dzisiejszego mulium. Dotyczący, dotyczący, cytat dotyczący Mako twórczości. Ktoś napisał, gdyby nie ty, to Asimov kojarzyłby mi się pewnie z jakimś rosyjskim programem kosmicznym. <śmiech> tak, to jest dobry cytat, który świetnie ilustruje to, ten wymiar edukacyjny działalności Mako innych lektorów potencjalnie też, bo mają taki potencjał w ręku, w zasięgu, że swoimi wyborami mogą przecież również edukować, mogą rozpowszechniać dane tytuły, które innymi sposobami być może w ogóle nie zostałyby, nie wypłynęłyby na światło dzienne. Ha. Ja wiele, wielu rzeczy nie wiedziałem, dopóki się nie dotknąłem z tym e, z pewnymi rzeczami poprzez Mako. Nie wiedziałem na przykład, że Duna ma tyle tomów. Nie wiedziałem, że Asimov Isaac wspomniany w tym cytacie, napisał więcej niż fundacje. Nie wiedziałem, że Odyseja Kosmiczna to więcej niż jedna książka. Nie wiedziałem, że, że Walden, to Toro, tak poważnie brzmiące filozofia, może być fascynująca, może mnie bardzo poruszać i inspirować. Nie wiedziałem o wielu, wielu książkach, <grych> Który, o których dowiedziałem się dzięki Mako. I które namacalnie zmieniły moje życie. Hmm. Więc tyle myślę w dzisiejszym rozdziale Morium na temat odebranych marzeń. Przyznam, że ten odcinek był dla mnie wyzwaniem swego rodzaju. Nagrać go. Hmm. Um, tak na zakończenie jeszcze chciałbym, jakbym miał to podsumować. Miałem różne reakcje, wiesz. Na początku miałem takie dosyć troszeczkę emocji. Um, później jednak emocje opadły i wiesz, kiedy emocje opadły, to dominowało we mnie i nadal dominuje niezrozumienie i abstrakcja. Oczywiście niezrozumienia i abstrakcji. To jest moje chyba już dominujące i ostateczne stanowisko do tego incydentu które zaistniał, do jego konsekwencji. Co, jaki jest zysk, jaka jest strata? To ja wykazuję niezrozumienie i odczucia abstrakcji głębokiej. Niezrozumienie, gdyż dla mnie nie jest absolutnie żadnym usprawiedliwieniem to, co sobie ubzdurał system. A już jest to jak najbardziej dalekie od konstruktu, który jest w porządku, który, który by był faktycznie pozytywny, twórczy, który by nam służył. Życzę, życzę niezależności. Okej, okay, tyle, tyle słowem dzisiejszego molium, specjalnego na ten sposób Rozdziału 21. I zgodnie z tym, co zapowiedziałem gdzieś na początku tej audycji, um, chciałbym teraz przeczytać jeden z moich wierszy. Przeczytać tobie, przeczytać też dla siebie, przypomnieć go na głos po raz pierwszy, być może w ogóle. Um, wiersz jest z 29 października. 2002 roku, czyli ha, zima, zima, jakaś to była zima. Tytuł wiersza Kryształy. Kryształy. Wchodzą do sali ptaki zamknięte w krystalicznych sześcianach. Bez sufitu i podłogi stoją w przestrzeni. Ptaki zamknięte w krystalicznych sześcianach. Nieruchome, w różnych pozach, różne kadry trwania i przygotowania do lotu. Różne ujęcia, rozpościerających się skrzydeł. Spoglądam i nie widzę własnego ciała. Myśl ogarnia wizja, świadomość w środku. Ptaki zamknięte w krystalicznych sześcianach. Pragną zlecieć, pragną wzlecieć, wzbić się wysoko w przestworza, wolne, swobodne, przestrzeń, wielka przestrzeń, rozwinąć się, zabłysnąć uczuciem, wysoko, w słońcu, pragną tylko, Lecz zamknąłem je wszystkie w przeszłości. Wiele razy przechadzałem się tędy, salą nigdy niespełnionych lotów, salą uwiecznionego wczoraj. Przechadzałem się tędy, by przeszywały mnie wyrzuty sumienia, by koiło mnie poczucie globalnego sensu. Bym rozpamiętywał niespełnione. Pytał, co by było gdyby. Przekonywał, że tak być miało przechodzałem się tędy wiele razy. A teraz Ty wyciągasz dłoń. A teraz Ty śpiewasz w moją stronę. Rozpościerasz skrzydła. Nawołujesz do wspólnego lotu. Spoglądam na Ciebie. Czuję, że wszystko jest możliwe. Czuję w pełni siebie. Jesteś mną. Widzę Ciebie i wiem. Od tak po prostu. Wszystko już wiem. Już nic nie potrzeba. Jest Bóg, Ty i ja. Już nic nie potrzeba. Wyciągam dłoń w Twoją stronę. Chcę Cię ująć za rękę. Delikatnie uścisnąć. Już nie zastanawiam się, czy śnię, czy marzę. Wiem, więc czynię. Chwytam powietrze. Jeszcze raz. Chwytam powietrze. Widzę krystaliczny sześcian, przez który przenika moje ramię. Dopiero się rozpłynie. Dopiero się stanie. Dopiero zaistnieje. Jutro. Dopiero zaistnieje. Jutro. Dopiero. Tym wierszem chciałbym zwieńczyć dzisiejszy rozdział Molium, 21. mówił Thomas Lee.